No już grubo po czwartej, jeszcze ich nie ma. Za chwilę zacznie robić się ciemno. I przyjść mi pomóc przygotowania. no, dobrze. Zrobię sobie jeszcze kawkę. Gotujemy się na ich przyjście. W kominku zapalony. Dobrze. Rybki już wyciągnięte. Kabustka się gotuje. Tak. Tutaj talerz dla Filipa. Talerz dla Buka. musi siedzieć koło Filipa, będzie miał bliżej do pierogów. o, a tutaj Robert A, jeszcze bym zapomniał Tam dla niespodziewanego gościa No nie dobrze, wszystko jest Kubeczki na kompot z suszonym owoców Sianko, Sianko pod A, to za chwilę No, żeby się nie spóźnili na pierwszą miastę. Prezenty gotowe. Kurczę, ale można czymś zabuniać. I są. No nie ma wszystko. Zostaje czekać na chłopaków. Mroźna zima tego roku. Ale najważniejsze to... Nie być święta i Kawa jest gotowa. O, ktoś chyba idzie. Tak, Dolin. Niby, nie wiem, W tym roku chłopaki z podcastofonu postanowili spędzić w gminie we własnym kraju. Nikomu nie był ani ogromne zaspy zalegającego śniegu. Wszyscy zmierzali na południe, gdzie papa od dwóch dni kręcił się przy garach. Co było już przed chwilą słychać? Inka rozświetlała się tęczowymi świetlikami. W garnku wesoło podskakiwały pierogi, a karp zajął honorowe miejsce na stole. Okej, okay. gospodarz, może powiedz, przywitać pierwszych gości. Uuu, tak. zimno na dworze Przemof, chodź pierwszy Zdejmujesz no. buty? Dobra, już, już wchodzę, czekaj Zdejmuję buty, bo już nie chcę mi tego. Śniegu ja do środka tak, Zwichrowało mi się na tym mrozie Chodźcie, odpierdzieliliście się Czekajcie, cześć, czekajcie, czekajcie cześć, jeszcze, cześć, jeszcze ja, cześć, cześć, ja. O, o, Muszę grober, się zbliżyć tylko. O, cześć, no przyjechałem moją jaczką W końcu się dokulałem no właśnie. No, chodź, chodź, chodź. Zamykamy drzwi, bo, bo Murus ciągnie. To ty tak pierdziałeś? No, jak pierdziałem, to szlachetny dźwięk jest przecież, no co wy. O, ro. No, no, piękna, piękny 100, model. Podoba Ci się, co? 105 piątka? Dam Ci się gaznąć. No, to jest ta 103, trójka. Drzwi takie się otwierają do przodu. Zapraszamy. Ale nie, może to Twoja syrenka. Słyszałem że, słyszałem, że góral Ci ją wypożyczył na święta. No, ja słyszałem, że to ma być prezent, ale tak jeszcze papiery nie przyszły. Syrenka przyszła. Nie wiadomo, no, coś tam poczta nawala. A kierownicę masz po polskiej czy, czy po brytyjskiej stronie? No, kierownica jest po brytyjskiej stronie. No, Góral już zadbał o wszystkie szczegóły. Dobra, dobra, wchodź, wchodźcie panowie do środka. Chodźmy, Przemek, Czekajcie, jeszcze kapcie założę. I... A, a Maciej będzie dzisiaj? No, ma. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Co jest? Co jest? Co jest? Maciej. Maciej. Papa! Na... O, o, o, Jezu, o, o, Jezu, o, o, o, Jezu, o, o, o, Jezu, Papa! Maciek, zamykaj szybko drzwi! Zamykaj drzwi! Wilki to jakieś straszne! Jeszcze ten idiota poparkował tą mydelnicą tutaj, że nie mogłem się dostać do środka. Maciej, Ale skąd te psy się wzięły? To jest spokojnie, spokojnie to jest pieczenie. Jezus! Jakie spokojnie! Nawet Popatrz właśnie. na mnie! Nowy garnitur, spodnie pogryzione, jak ja wyglądam! Cztery dni tu do ciebie jechałem! dziewiętnastego z domu wyszedłem! Jeszcze teraz te wilki mnie tutaj, a zresztą. Dobra, nieważne, cześć, chłopaki! Maciej, Maciej czy, czyj to jamnik? Jaki jamnik? Przecież, przecież to jest. Nawet 3 kilo to nieważne. To jest ratlerek przecież. Dobrze, panowie. Robię. Ratlerek, ratlerek. Chłopaki, chodźcie tu. Chłopaki, no chodźcie tu, już jest. fajnie pachnie. No, no tak, Przemek. No, zobaczymy, co tam papa ma. przybytował. Przemek zapachy z kuchni. No, Dobra. A to, mm, to jest? To jest, to jest, to jest kuchnia. No, widzisz, wszystko już jest prawie przygotowane. Mm, prawie. Chodźcie do środka, rozgoście się. Jaka choinka, ja pierdziłem. Jaka choinka, właśnie. Dobra, mm. wow. A jakie zobre bombki! <śmiech> Spokoj, spokojnie macie. Zostaw to nie ma. Nie, macie, nie ma macie nie rajce. Głodny jestem, Sto? 4 dni jechałem. Do pierwszej gwiazdki, jak pierwsza Czekaj. gwiazdka będzie na niej, Wpływ to można jeść. Zapiszł, o, o, o, o, o, jest dokładnie Maćku. Ja za chwilę wjeżdżam z potrawami, ale Wy w tym czasie wypatrujcie pierwsze gwiazdki. Tak, w zeszłym roku za pierwszą gwiazdkę robiła latarnia. W tym roku pług śnieżny. Ciekawe jaki kawałek wymyślą w przyszłym roku żeby szybciej usiąść do stołu. Gdzie tam? Jest! Tam! Na tym nie, słupie! Nie, to jest... Na tym słupie! To dzielnicowy z latarką idzie akurat. To nie gwiazdka, to Robert ten... Robert z rękę na światłach zostawił. <grym> o, zaraz... zaraz Robert Zaraz do za tego okna trzeba dojść, bo tutaj jest północ. No. Papa! Papa, a, a... przy tym stole można usiąść? Siadaj, siadaj. O, siadaj, rozsiadaj był, się, Filip, wygodnie. Daleko. Mogę, a, a gdzie jest moje miejsce? Ja nie chcę no już za chwilę, się. za chwilę sobie usiądziecie, gdzie tak, chcecie. A tu są kartki, czekaj, ty napisałeś nawet na stole, gdzie kto ma usiąść, kurczę. Odwinę moją kopeczkę. I tak no, najlepsze no, imprezy to. są w kuchni. Ja siedzę koło Roberta. Robert jest tu, po lewej. Ja jestem Tak po lewej. ja Maćka, Maćka blisko pierogów posadziłem, także, że jego nie a. przesadzajcie. Aha. ja sobie usiądę, chłopaki. A wy tam idźcie do okna, ja muszę odpocząć, stary to co panowie, tam... co panowie, może po jakimś tym ja rozgrzewaczu się... na początek? Wy tam szukajcie gwiazdki, rozgrzewacze będą. Rąboczy pod e... Ja już tą, tą tajną piwniczkę e, papy. do robaka w Wigilię nie zapije, choruje cały rok. A wy co tutaj pijecie bez mnie? No ja właśnie światła wyłączyłem z ręce. Jestem z powrotem, a wy ty... Kto pije? Ja co? nie piję. A, aha, no to... Nie, to tak myślałem, bo tak wszystko wygląda na stole, jakby się... Ja sobie. się po prostu leczę. Ej, chłopaki, o... nie wyjadać galaretek, galaretki są na później. Ty, ale Robert... A, to, to gdzie moje miejsce? Ale dobra, ta wiśniówka. A, aha, Przemo, jest... Przemek, daj teraz, ja tu koło mnie cztery piszesz. Dobra, panowie, jak z tą gwiazdką? O Jezu. No... A... Nie ma jeszcze ten. Poczekajcie kurde. Nie no, stara nie, nie tradycja mówi, o, żeby tą gwiazdkę ten. wypatrzeć, to chociaż spróbujmy co? Może wypatrzeć, że coś tam jest się Jest Gwiazda, mówię wam, jest gwiazda. Nie ma o tak, a, to, może ja to Gwiazdor, mówię. tak a propos. A nie, na nie. Właśnie. gwiazdor właśnie. Nie wiem, nie wiem czy chłopaki wiecie. Nie wiem czy chłopaki wiecie, że gwiazdor w Poznańskiem przychodzi właśnie na święta, a na 6 grudnia Mikołaj. Więc prezenty przynosi Gwiazdor. I, to jest oficjalna tak wersja. Samo, tak samo w Bydgoszczy jest. Dokładnie. My mamy Gwiazdora. Nieprawda, tak, to, bo tak. dzieciątko przynosi prezenty pod choinkę. Ale to na Śląsku. Tam... W śląsku. Na Śląsku. Na nie, no na Śląsku. Ja na no śląsku dopiero od 11 lat. Aha, bo to chwilę. Tutaj. Ej, słuchajcie, pierwsza gwiazdka. Papa, dawaj tego barsza. co co, po Nie, jeszcze nie. Co, znowu? <laughs> dzielnicą <laughs> No to ciach. No to po drugim, co to. Ale. To ma być wikilia bezalkoholowa. Te 15% jest to, bez bez do kodem. Kodem. Ciule, to Dobra, było? gwiazdka jest. Gwiazdka jest, mamy mi powiedz stołu. z którego no roku to jest. Bardzo dobry, ja nie lubię za bardzo A pa, gdzie kom... masz telefon? A po co ci teraz telefon, Maćku? Chciałem pizzę zamówić. Co chciałeś zamówić? Pizzę chciałem zamówić. Za chwilę będzie jedzenie, spokojnie. Dobra, dawać ten barszcz, bo jestem głodny. Jaka pizza? Nie widzicie, że kurczę, są talerze bardzo ładnie ułożone? Będzie, papa, ile będzie dań? 12, tak jak tradycja każe? 12 ma być. Będzie barszczyk z łóżkami na początek, a później z płynnych rzeczy to, to też coś będzie. No. Ale zacznijmy od barszczyku. Pizza z karpiem dzisiaj. Pizza z karpiem? Tak. Maciu. To, tylko ości trzeba powyciągać. To takie nowe nie, tradycje, że To pan wszystko panowie. z zachodu przychodzi. Tradycyjnie ma być, tak? Maciej, podaj wazę. Dobra, to ja poproszę cztery. Uszano to, nie... to się je. Barszcz. Już tu talerz. Mam. Baba, no, a jakie jest to menu tutaj? Bo nie, nie, nie, nie postarałeś się, niestety, nie wydrukowałeś. Spokojnie, wszystkie dowiesz się w swoim czasie, Filip. Teraz łatwiej. to się je? Nie, siano ma zostać tam, gdzie jest. Nie baw się Maciek Obrusem. Mhm. Maciej, a to siano to się je? Ja też. Papa, pa, ja na lewej trochę. Ja, proszę. Przemek, jeszcze chcesz? E, tak, ja poproszę tutaj. Przemek też taką drogę przebył, trzeba mu nakiprować. Ale gorące, czekaj. A, a. Papa, a ja... To jest... Ale patrzcie, z, z, z prawdziwych buraków? Czy to są takie te? I pastępne Tak, z Z buraków. Wy wszyscy jesteście, wszyscy jesteście buraki. Nikt się ze mną nie płacie z Opłatkiem to dopiero po buraku. Ale Służę? dobre ten. Mm. Ale dobre, bo. burakami. Smutna twarz Macieja wyraziła jego stan ducha. Brak tradycji, brak potrzeby dzielenia się tym, co najcenniejsze. Z tego wszystkiego zaczął rozglądać się za kolejnym kubeczkiem kompotu z suszek, po czym postanowił wymyślić nową świąteczną tradycję, Dzielenie się burakiem. To ja poproszę trochę. To ja poproszę trochę krótki z grzybami. Grzyby będą za chwilę. Chcesz dokończyć? Mm. Ale dobre uszka. Świńskie. Nie świńskie, tylko z grzybami. O, tak od razu to jest deska w tym ja roku grzepa. Ale dobre, to ten... Ale dobry barsz. Mm. Mm. Zacz... Tak, oczywiście tak, <gadził> tak? Filip. Filip, no, nie rozlewaj wadzie, bo nowy, nowy obrus. Co? Co? Co? Co? Papa, jaki obrus? To jest cerata, nie obrus. No już cicho, ten Papa sam wszystko gotowałeś? Ile ci z... ile ci to zajęło? Dobre te uszka już To jest u Ciebie w Rzeszowskim najbardziej tradycyjne. No właśnie zastanawiam się, to jest takie najbardziej ale charakterystyczne. Ale dobre ten... Ale dobry Bars mm. to, to, co widzę mm. na stole, za chwilę takie, chwilę. Nie wiem. Barsuszkami na razie i kołduny, za, i i kutia Za chwilę trąk, wyłowimy pierożki. Panowie... Karby z jest w galarecie, Przemku, to może poczekać. Najpierw zajmijmy się tym, co ciepłe. O. O. Mm. A jedliście kiedyś moczkę? No, ja pierożki z kapustą Dobra. i poproszę, bo widzę, że już tam nie podajesz, tak że się aż gotuję, nie? dawaj, dawaj. Ale dobre ten, ale dobry barsz, mm. a co bo to takiego? Tak to... Moczka to jest taka specjalna delicja ze Śląska, słuchajcie, to ja poproszę teraz doset, karpia. Zupa z piernika, rozmoczony piernik, e, z różnymi bakaliami, orzechami, Rodzynkami i wcina się to na zimno, jest strasznie słodkie i przepyszne. Naprawdę. Mm. Mhm. To trochę tak jak Kutia, nie? Rewelacja, naprawdę. Uwierasz to nie, bo to jest bardziej płynne. W ogóle to możemy w przyszłym roku na święta pojechać właśnie do mnie? To mam wezmę w podróż. kiedyś chyba o tym wspominałeś w swoim podcaście. Ja nie wiem. mam Grzybki to sam zbierałeś tutaj z okolicznych latów? No grzybki mam od znajomego. Z akademika. A jest tuły z probami. No tam, mm, kapusta dobra. I tylko ten samogon jakiś taki za wytrawy. A ty co, już z cze kolejkę pojechałeś? Bez nas? To jest kompot.. To o, jest z suszek, Maćko. Smaczny. Nie no, bardzo dobre. Wygląda podobnie, Macieju. Jaś go klepnij w plecy tam. To, to, to. to może ten, może właśnie ten kolejeczkę teraz i tak za zdrowie gospodarce pod potem e, kompotem Maciek. No to, jako że jesteśmy na wschodzie Polski, ja bym taki chciał Maciek, tradycyjny do, okay? świąteczny toast wznieść. Panowie, kiedy diengi byli i chuj stawał. <śmiech> no, jaki ten <śmiech> Maciej wypuszczony Nie, to jest inna święta. wersja. Ale to dobrze. Żeby Chuj kropko stał No to tak, to tak. Ty nie mówiłeś, że tutaj takie mrozy do minus 20 Jest taka święta. Za to Żeby cały czas w śniegu nie było, to przynajmniej na święta dołożyłem. Czym prędzej się rozbierajcie? Czy ktoś sprawdzał? Czy ktoś sprawdzał czy jest ta gwiazdka? Tak? Nie, nie. Cztery dni byś nie, w lesie chodził. Chodzi. Czym prędzej się rozbierajcie? Nie wiem, czy słyszeliście, ale y, tradycja wysyłania kartek pocztowych to właśnie się z Anglii wywodzi i tak. pierwszy raz w 1846 roku y, zrobił to niejaki y, John Horsley, taki Anglik właśnie. No, taką ciekawą sprzedałem prędzej się no, on coś, coś, coś z koniami robił? No, ja nie wiem, czy on robił coś z koniami, ale wiem, że to był pierwszy... pierwszy... no, w tamtych czasach... Aha, no już, no aha, no, Horsley. Horsley. Ah, dobra, biegna. O! Kolędnicy. Nie, to kolonicz. Tak nie mów, bo może chcą. Nie, tego mamy, nie. Jestem no jestem, od północy słyszycie, jak coś wyje pod drzwiami. No u mnie chodzę. No dobra. Tymczasem. Do domu, w którym świętowali podcasterzy, zbliżali się, przemarznięci do szpiku kości kolędnicy. Oh, kurczę, ale zimno, nie? Zimno, zimno, zima. No, trochę przybroziło w grudniu. Efekt cieplarniany. No, to powinno być cieplej, ale jest zimniej. No, Patrz jaka bogata dzielnica. Takie, no. jak, jak pięknie wystrojone domy mają, zwłaszcza te wille. Mm. Po dachach pieronu widać, to, że to bogaci. No, w tym roku powinniśmy się odgobić. Mm -hmm. mm -hmm. Nie, tak... Nie tak jak w zeszłym roku. Taka była bida. O, czekaj tu, pasz, pierwszy dom, pukam. Czekaj, spalę papierosa. Dobra, gaś! Ubudujemy się tutaj ładnie, kurczę, w tej dzielnicy. To sobie cały karton Malboro kupisz. Gaś, gaś, pukam, pukam. Nie pukaj. No dobra, czekamy. Przygotowany? Szopkę zaświeć. Dobra, idziemy. Co śpiewamy, co śpiewamy? Yy, yy, śródno ciszy. Dobra. No dobra, czekamy. Przygotowany? Kogo diabli niosą? mapa Sz zapraszałeś szop jeszcze kogoś? Zaświeć. Dobra, no otwierać, otwierajcie. Co śpiewamy, co śpiewamy? Yy, yy, Śródno-sięcijszy. A nic. Dobra, otwieram. No, idzie, idzie, idzie, idzie, idzie. Trzy, cztery... No, wchodźcie tu do środka, na chwilę, ale szybko, no, śpiewajcie co macie zaśpiewać i... Maciek, daj te ciastka, chodź, dajcie te ciastka. cztery... O się rozchodzi Stacie Papa spięć Jezu jak wejładko ja, ma, Oni chyba dziś, też 4 cztery dni po lesie chodzi Oni wolną zostawę to nie przychodzą Jakie wolne miejsce Tam siedzi mój plecak śpiepuj A, a Dobra nie no, no, śpiewał, wilków, no. no. Bierzcie chłopaki, bierzcie chłopaki ci, za dużo, chłopaki. to jak tradycyjna poślepę, polska gościna, nie, dobra, ja dobra, do... panowie, Robert. panowie, bierzcie te te <krym> i.. i, i... No, no. nie, Idź, nie, nie, no nie, wejść. nie, nie, nie, nie, nie, nie, ty, ale ja ich znam chyba, to są ci, bracia. bracia. Znacaj po kolendzie? Ja ich nie, nie znam. Ci. Ej panowie, jeszcze druga wzrotka. Au, au, au, au. No, bo robicki, Boże. smacznego, czym bogata. Macie, Maciej, ubiegł. Czy? Ty mi... No, poczek koszule, Ziemniaki. Rzybówką. Poczekaj, ściągnę. No. Czekaj, Uch, teraz zimno, ale już się nie ubrudzę. Zaro... Zarosłeś. No. Teraz już wiem, skąd ten Popatrz... zapach był taki dziwny. Popatrzcie, jak włosy rosną na mrozie. Przemek, szczęśliwy po spałaszowaniu michy pierogów, Popuścił pasa i podszedł dorzucić do kominka. To ja podrzucę ja do tak kominka. Myślę, że wy już powinniście kończyć to jedzenie. Wrzucę tą bluzę Macieja, to się trochę rozpali ten kominek. Ale fajnie tak przyjechać do Polski na święta. Śniegu kupę, ale fajnie spotkać się ze starymi kumplami w Irlandii nie ma śniegu niestety a tutaj fajna atmosfera koledzy, podcasterzy choinka prawdziwa, prawdziwa Wigilia I prezenty nawet były, fakt ale atmosfera a jakie jedzenie pyszne mm. dobrze było poświęcić te kilka dni i przyjechać tutaj na tą wigilję. Hmm, ale jeszcze muszę pokryjomu odkryć, gdzie papa ma tą swoją tajemniczą e, piwniczkę. Podobno tam zapasy są na następny rok, więc muszę tutaj po cichu gdzieś Głosy biesiadników przywołały przemka do stołu. Bum, bum, bum. Czemu wracaj? już. Chodź, prezenty Chodź będą. jedzenie. Później sobie jeszcze Robert już będziemy jedli, ale ja już się nie mogę doczekać. Jak A teraz, tak już jest taki wielką pakę dla papy. Niech. Robert, pod pretekstem wyłączenia świateł, pobiegł do syrenki po wielką paczkę. Mm, prezenty, co macie? Co macie ciekawego? No dla ciebie jest specjalny prezent, także od nas wszystkich złożyliśmy się. Ale. Ej, nie piernik, tak, ta duża paka. A jak myślałeś. Właśnie kto ją przyniósł? Dawaj, dawaj szybko tutaj. Oh, no. <kłyska> Taka wielka paczka do jaczki w I go pan? Naprawdę nie. Nie, to na, na pewno nie kurde. Na pewno tego Nie, zrobił błędy. Nie, kaslingofon już mam. Ale paka. A ja też coś dla was mam, chłopaki. Też coś mam. Masz. Tu jest czekaj, dla czekaj, co Tu jest. Co to, co to jest? To jest, jest Pewnie skarpety jak a... w zeszłym roku. No nie, to jest dla, was, no nie, skarpety. A dla mnie. No, dla ciebie też. Tam Robert się, z Robertem się skleiła reklamówka. Hmm. Aha, aha, bo się skleiły, bo to jaka, t... takie jaka, jaka twarzowa bingi. reklamówka no z Lidla to dla mnie, tak? Dziękuję. no, Ty, no ja też mam skarpetki brązowe takie. Ja też <głos> Ja też mam. Ale takie same jak twoje. O Jezu, a jak śmierdzą. szlaczki, szlaczkiem, Robert, ale obciach. <grym> Te brązowe ja skarpety. Nie ale nie śmigane są. Ej, macie. Co śmierdzą? Wilkiem trącą. No w tym momencie miałem powiedzieć coś prezentach. Ale to kpiny jakieś. No. No, no piszki, to, moje to mam papa zrobił no, no, dzięki papa, wiesz? No. Super, fajnie, no. No, ja jesteś Pięci kochany. Cie, cie, Cieszę się, że Wam dzięki. się podoba. To no, no. <śleski> papa. papa, dzięki. Cieszę. Dobra, to no, ja, ja... Taki... Otwieraj. To no, są funfelnówka, film, nie są. A dlaczego, papa, są moje skarpety przetarte no. na pięcie? Aj, a tutaj, no, co, to co może... jest w tym pudle? Ten rattler odpogryzł, więc... Z... O, z... są a, drodze, drodze, drodze, drodze. Otwieraj, otwieraj. Bo... Ej, tak to zapakowaliście, że nie mogę się do tego dostać. Um. Maciej, chyba, nie, chyba ten papier, to ty z firmy miałeś, żeby to opakować, nie? Nie żałowałeś papieru w tym roku. Maciej pakował. Ej. <śmiech> <śmiech> się robi się manie. Wiesz, 3 okay. ryzy ukradł. No wyciągaj, wyciągaj, wyciągaj, wyciągaj. Gazet napchałeś do środka. Kurde, ej. ej. tu są same gazety. Ej, 4 dni to po lesie nosiłem, musiało być dobrze zabezpieczone. Ale tu są same gazety, Macie. A nie, czekaj. będziesz miał co czytać czekaj, czekaj, w no? dobrze, za dobrze tam zaglądaj. Czekaj, no, czekaj, czekaj. Widzisz to małe pudełeczko no na wodzie? Później się zamienili Skarpety Oh, yes, yes. Brązowe. Przyznaj się, że o takich marzyłeś. Ze, ze ślaczkiem. Żeby Maciej, tak, żeby. Dał, Maciej dało mi je przychodzić. Dobra. Dwa specjalnie, i żeby papel w pięty nie cisnął. Gwarantuję, że noga się nie poci. O, super. Super. Dziękuję. Maciek, Maciek, dawaj te porwane spodnie, wrzucimy do kominka. Ale wygotowaliśmy z i powinny wejść na twoją nogę 36,5. A to powiesisz sobie w samochodzie Ej. na lusterku. Też się przydadzą. 39? Ej, dobra. Chodźcie, panowie, bliżej choinki, bliżej kominka, kurczę, jestem już totalnie najedzony. Właśnie, ty przemyk może... A w sumie, co mi szkodzi? czekajcie. tam masz koło siebie. Weź może o, ten i jak Jaki wyjdzie papa wyjdziemy. ma fajny do telewizor! papa ma fajny telewizor! tam telewizji? To chyba o tak jest! Ej właśnie! Pośpiewajmy kolędy! O ognisko blesie! Sparyowaliście? Ale w telewizji! No! Pośpiewajmy kolędem. Filip w telewizji na pewno będzie Kevin sam nie, w, no, nie, w Nie no nie! Nie kończajcie telewizji Kevin telewizji Pan Wołodyjowski! E, słyszałem że chciałeś zostać pilotem! Ej szklana nie, pułapka! no ale chłopaki no! No właśnie! To śmigaj włącz telewizor! Ale ma ale ma pilota na kabel. Znaczy ten patyk taki? Mm. Bardzo dobre To możesz patykia. iść Temo. I zmienić kabel, dobrze? Tak. <grym> Bardzo taka. Nie, tu masz przemek ten ten. Kijkiem, który jest mnie nie Z razu od naciśniki... To mój kijek, tak? Do pani w telewizji? Ja pani w telewizji Robert, to ja też ją znam. Dobra Maciek, możesz ty zmieniać kanał. Jaki pomyli na statku spawlał... Co ona tam mówi? Zobacz, zobacz, ją znam. W tym czasie tylko się zajadać. To był przepis na smaczny świąteczny sernik. A teraz czas na coś dla niemieckojęzycznych widzów. Z takim wunderbarnym kiezelkuchenem. No dobra, dobra, urucham. Urucham, dobra. Johnina. Ty, ale mówisz po polsku, że masz kanale. No to jakiś. jakiś przepis. Daj dalej, proszę. 000 78 tak, to to? To? To to to <grym, grym> specjalną zlepajkę świąteczną na początek Nie, wody kreng, a co za tym indzień w To są zasięgniżów. Polska północno wschodnia z tym z tym tym z z pozostała część kraju będzie w obszarze obniżonego oh, yes. ciśnienia związanego z niżem z atryatyku. Nie, jedźcie dalej. Czy ktoś ogląda, jak mówi o innowacji? O, jest. Ślizcze panisko fokolei nie Daj jakaś fajna nuta. Polarna naukowego elektrowni atomowej. Oh, yes. Już teraz wysłuchacie kolęd świątecznych w wykonaniu choru jakaś fajna nuta. Serdecznie zapraszam. Zapisz, przepis. Daj dalej proszę. Patrzę tę Zaczynamy od się że tego, żebyśmy się to tego, się z tego, żebyśmy się z tego, żebyśmy się z tego, żebyśmy się z tego, żebyśmy się z tego, żebyśmy się z się Zajmujemy się przygotowaniem Natomiast Masz piękny, To są zeks, konkurencyjne winiary Dziś wielki finał Utworu lubelskiego oh, zespołu na Bosaka A za chwilę szczegóły pierwszej edycji literackiego konkursu na młodzieżowe poezje świąteczne Nie, wierszyki, dalej I się z podsań po asfalcie pe... zapomniałem oh, zapłacić. Yes. No, no, no, no. No. To Daj, bo jest jakaś fajna nuta Pierwszy mandat w życiu. Robert, chodź na papierosa. Chodź na papierosa. U nas z Niemiec jest. Zostawmy Beznadziejne te kolędy w tym roku. Może byśmy coś sami pośpiewali. Ileż można gapić się w telewizor? Sprawdźmy, co słychać u chłopaków na balkonie. E, ty, no fajna imprezka, fajnie to tam papa wszystko zrobił, tylko kurde, wstyd mi za tego Macieja się schlał cholera, no, no właśnie, ty, ale dobre te karmeny twoje, naprawdę. Kurde, nie paliłem 30 lat karmenów. Dobrze się zaciągnąć. A co do Macieja masz rację? Kurde, przecież kurde. Trzy miski małe, kurde, grzybówki, dwie miseczki małe z kompotu z i Z Nie no, trochę wstyd, trochę wstyd, no ale trudno, nie? no takie jest Maciej, to już wiesz, jego natura. Następnym razem go nie zaprosimy, co? Może miał no, stres, po tych wilkach i... i... Gdzie ta pelełka, ten piesek? No, no w sumie tak, ta. ale, ale skarpety były fajne ze no. Nie no, skarpety mi się podobają, ja może nawet je założę sobie jutro. Taki czar, nie? Jak założę te spodnie, które dostałem zeszłym razem, to wiesz, one były za krótkie, nie? Pamiętasz? I to będzie widać ładnie skarpetki. Ach, dobrze się tak zaciągnąć na mroziku ciepłym papieroskiem. Mm. Ach, nie, ja. Ty, no. Ale papa się postarał, masz rację, kurde, jestem pod wrażeniem. I choinka, chociaż wiesz co? Taka jest trochę ten, trochę jest zakurzona, kurde. Jak ją wyjął z garażu, to niedobrze ją odkurzył, nie? kurde, no. Ja tam słyszałem, taka że... Jest taka... no, słyszałem, że, wiesz, siekarka była dosyć tempa i nie mógł w tym roku pójść i, i zrobić szablu, więc wyciągnął plastikową. No, no, no dobra, ale... To nice, wiesz, dobra. Ale... To, wiesz, Robert, Filip! Chodzimy, że się jest, postaram. Chod do środka, chłopaki już No, mi też zimno, okej. Okay. No, ja no dawa, Ale Śmierć się fajkami obrzydliwe. Ale, ale może, może najpierw o, jeszcze po maluchu? Trzeba... Robert Trzeba Carmeny tak Filip Ma To ja dawno nie paliłem. Ale on, A... on zawsze klubowe palił. No to chlub. A święta są, wiesz, musi pokazać. <coughs> Trzeba je. było od, od tego, od Maćka wziąć damskiego. Ty! Uważaj! Maciek, wiem ci, żebyś przepijał barszczem ten kompot w pusek. Może... Dobra, chodźcie, chodźcie, dobra, panowie. bo kompoty już nie ma przemocy. Chodźcie, chodź, fi chodź, Filip, zaśpiewamy coś pod choinką. Ja nie, ten... nie umiem, nie umiesz. No to może Czemu. razem, będzie nam lepiej. No dobra, dawaj. No, tak, to jest. No, żebym nie kompot ci jest na parst No. Wesołych świąt. Oj, nie w No to zaśpiewajmy jakąś kolendę. Co za piękny widok. Wszyscy zebrali się przy choince, żeby wspólnie kolędować. Mm. Chociaż ze śpiewaniem miało to niewiele wspólnego. Babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, albo i też jakoby, jakoby. tobie to Siedzieć było w niebie, tak twój tatuś kochany, kochany, nie wyganiał ciebie Lili li li lili, lili laj. Kochani, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę Wam, abyście czynili dobro. Nie tylko w czasie świąt. No i oczywiście wszystkiego dobrego w nowym 2010 roku. Seksu, pieniędzy, miłości, czego chcecie. I niezliczonej ilości podcastów. mili słuchacze, drodzy podcasterzy z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym wam życzyć tego co dla was najważniejsze chciałbym wam również życzyć zdrowia bo to podstawa a w nowym roku jak najwięcej interesujących, ciekawych fascynujących podcastów Wszystkim słuchaczom polskich podcastów życzę spokojnych, wesołych, prawdziwie rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. A w nowym roku życzę Wam, aby w Waszym odtwarzaczu nigdy nie zabrakło dobrych polskich podcastów, bo wszystkie są dobre. Z mojej strony chciałbym wam życzyć pogodnych świąt, pogodnych zarówno za oknem, jak i w waszych domach. Bez względu na to, czy jesteście na emigracji, czy jesteście w waszych rodzinnych miejscowościach. Bawcie się dobrze, uśmiechajcie się do siebie i szampańskiej zabawy na Sylwestra. Nie zapomnijcie wypić jednego kielicha również za mnie. I normalności na te święta, żeby karp nie pływał i żeby Śledziki dobrze smakowały, żeby kapusta z grzybami była i bigos i tradycja, żeby ta tradycja zawsze siedziała działa gdzieś koło was, Polska. Oczywiście. Takie skromne życzenia świąteczne dla wszystkich o których Filip pamięta. Be, be, be, be, be, be life. Be life. Ostatecznie wszyscy, na pasterkę, na Ej, kwestia, tak <śmiech> Ostatecznie wszyscy udali się na pasterkę, na której podobno się nie pojawili. To nie twoja kwestia. Ej! Po nowym roku i tak tu nie pracujesz. Ostatecznie wszyscy udali się na pasterkę, na której podobno się nie pojawili. Nikt nie wie, czy to wina kompotu suszek, który Maciej odprowadził z piwniczki, czy może zawiodła syrenka Roberta. W programie za udział wzięli, czyli w rolach głównych Maciej Skwarnik, Przemysław Szczepnik, Łukasz Mocokiewicz, Robert Keslinkowski, Filip Dawidziuk W pozostałych rolach Arek Trenduś, Adam Trendowicz, Małgorzata Jędryczak, Marek Kuralewski. Rafał Koszelczak, Łukasz Lubinkowski, Krzysztof Grabowszczak, Przemysław Siemionkowski, Magdalena Mirowiczowska oraz Włodzimierz Szaranowicz i Marcin Wrona. Scenariusz i reżyseria – Dawid Filipczyński, Łukasz Mockowski, Robert Keslingson. Produkcja i montaż – Filip Dawidkowski. Głosu jako lektor użyczał Jan Suzin. Jan Suzin? Głosu jako lektor udzielił Robert Kamaszowski. W kolędzie udział wzięły poznańskie słowiki, akompaniowała im orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego. Zrealizowano w studiu Semafor w Łodzi. Czytała krystyna Tobówni. Dziękujemy za uwagę. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum.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 Cześć, chyba z Poznania był. Taką, taki, taki miał wzrok poznański, kurczę. Żeby A tego tylko nie, nie... Żeby tylko drugiego mu nie dać. Ten drugi za nim widziałeś? Ja, że lubi wypić. No, czerwony na gębie jak. jak burak. <śmiech> uj swojego pozna. Chaby nas. Na no, na no, rozgrzewkę nie? A tu nic. A, no, dobry towar, dobry. Najlepszy kolonelsko. Może jeszcze, szalony pan skosztuje? Co, co zrobisz? Co zrobisz? Trzeba iść dalej. A ty wisisz mi fajek. Dobra, skupię ci kurę kartą. jako się Ale kurde, jak tak dalej będzie, to nie będzie dobrze, nie da będzie dobrze. Widzicie? Jedziemy dalej. Brilliant and great service for Polish podcasts. Just click, just visit, just be amazed. find.pl. Popolsku, of course.